Łukanie opryskiwacza to jest to, co robi praktycznie każdy rolnik, no bo trudno bez tego aplikować jakiekolwiek środki ochrony roślin. Jednak mycie opryskiwacza to sprawa troszeczkę poważniejsza, ale równie konieczna. O tym rozmawiam z panem Romanem Szewczykiem, właścicielem firmy Agromix z Niepołomic. Czy myć można czymkolwiek, czy trzeba specjalnym preparatem? Jak do tego podejść? Czy właściwie mycie jest konieczne? Mycie jest konieczne dobrym preparatem myjącym do mycia opryskiwacza. Taki preparat musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, musi dobrze myć. Po drugie, musi dezaktywować pozostałości środków ochrony roślin w zbiorniku opryskiwacza. Po trzecie, nie może być agresywny dla metali kolorowych które są w pompie, elementy pompy są wykonane ze stopów metali kolorowych. Po czwarte, wreszcie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, musi być możliwe wypryskanie roztworu po myciu opryskiwacza na teren, na którym zaczyna się zabieg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nie można wypryskać cieczy myjącej opryskiwacza na teren nieużytkowany rolniczy. Preparaty do mycia opryskiwaczy są to bardzo specyficzne preparaty. Taki preparat produkujemy od, od kilku lat. Mycie opryskiwaczy przy coraz większej różnorodności substancji biologicznie czynnych i coraz większym wysublimowaniu zakresu ich stosowania jest problemem coraz większym. Część rolników, którzy już decydują się na mycie opryskiwacza, a nie samopłukanie, podchodzą do tego w sposób bardzo prosty, wręcz domową metodą i używają ludwika lub innego płynu do mycia naczyń. No, na pewno trochę to pomaga, ale czy to dobre rozwiązanie? Na pewno to pomaga. To są środki myjące, natomiast środki tego typu nie mają zdolności dezaktywacji pozostałości pestycydów i mogą być agresywne w stosunku do metali kolorowych, znajdujących się w pompie opryskiwacza, z uwagi na to, że z reguły są to środki silnie alkaliczne. Mogą uszkadzać stopy aluminium i mosiądzu, z których są wykonane części pompy. Jeśli chodzi o samo mycie czy płukanie, z reguły jest tak, że otwieramy klapę opryskiwacza, podnosimy sito, patrzymy, no czysto, czysto, no to w porządku. A jednak to nie to miejsce, na które patrzymy jest tym, gdzie gromadzą się pozostałości środków ochrony roślin, gdzie należałoby więc sprawdzać. Oczywiście tak to jest w praktyce, po wyjęciu sita patrzy się na opryskiwacza uważa się, że jest ono umyte. Natomiast problem tkwi w czystości wewnętrznej e, powierzchni e, góry, opryskiwacza. góry opryskiwacza. Dlaczego? Bardzo prosty powód. W momencie napełniania opryskiwacza wodą zbiornik opryskiwacza jest chłodzony. Po wprowadzeniu środków i dopełnieniu opryskiwacza wodą. Zbiornik jest schłodzony, natomiast górna powierzchnia zbiornika jest stosunkowo ciepła, zawsze cieplejsza od pozostałej dolnej części opryskiwacza. I w miarę postępu tego jak pryskamy, czyli opróżniamy zbiornik, ona jest coraz cieplejsza. Ona się nagrzewa, oczywiście. Natomiast zaczyna się cały problem już przed zaczęcią opryskła w momencie wyjazdu opryskiwacza stanowiska przygotowania cieczy roboczej, bo co się wówczas dzieje? Jadąc po nierównościach chybocząca cieczy w opryskiwaczu zwilża górną część powierzchni opryskiwacza, ponieważ ona jest dość ciepła, bo nie ma stałego kontaktu z wodą. Zasycha. W momencie przygotowania kolejnego opryskiwacza przy zmianie składu mieszany roboczej. Kolejną cieczą częściowo jest góra opryskiwacza zwilżana i zmywana, ale też inne środki na tej górnej powierzchni się osadzają. I, i Optymalnym rozwiązaniem jest y, umycie opryskiwacza po każdej zmianie składu cieczy roboczej, czyli prosto mówiąc po zmianie y, środka, który stosujemy. Czyli na dobrą sprawę tą górę Opryskiwacza, tak? Wewnętrzną stronę y, y, dachu. Sufit, tu, sufitu, sufitu zbiornika. Powinno się dodatkowo myć myjką ciśnieniową, ale jak tam dotrzeć? Eee, najprostszym, najprostszym rozwiązaniem jest stosowanie opryskiwaczy z układem myjącym typu dyżwirowych. Wtedy podciśnieniemy zmyty cały zbiornik opryskiwacza. No Natomiast przy tradycyjnych, które nie mają, zalecamy taki sposób postępowania. W ilości 100 gramów na 100 litrów pojemności zbiornika opryskiwacza zastosować środek Max i o ile istnieją takie możliwości, napełnić zbiornik e, opryskiwacza że tak powiem pod sufit, wtedy włączyć mieszadło, pompę mieszającą, odczekać, zostawić ciecz w opryskiwaczu na około 15 do 20 minut, po czym wypryskać na miejsce, gdzie zaczynaliśmy oprysk.